Temat tego kazania brzmi bardzo poetycko. Pamiętajcie o ogrodach, tym, którzy wiedzą co to jest, nie powiem tym, którzy nie wiedzą. Kto z Was ma działkę, ogródek, klon, o który was? Wyjaśnijcie to Powiedzmy, <grymne> <grymne> Powiedzcie mi, czy sprawia wam przyjemność praca w waszym obrótku, w kompletku działce, tak? tak? Tak, to ja bardzo tak. tak, A co najbardziej, Elo, tobie sprawia przyjemność i daje satysfakcję z tego, że tam przychodzisz, hakasz, sadzisz, wyrywasz i tak dalej? Trud, który wkładam i później owoce. Ale jeżeli nie ma owoców, jest to tylko zielona trawa i po prostu ładny trzaczek, czy to warto w ogóle robić? Oczywiście. Jak najbardziej. Co jeszcze daje taka praca nadziei? oprócz tego, że nie wiem, coś rośnie i ładny trzaczek? Zdrowie. relaks, przyjemność, grudność może powietrzu. Wiecie, że rozmawiamy o najstarszym zajęciu człowieka? Historia ludzkości zaczyna się od tego, że Pan Bóg, który stworzył niebiosa, ziemię, ha Erez, ten wszechmocny, Szabaj, wziął potem garść winy, garść proku, ukształtował człowieka i tchnął do życia. I stał się Adam, człowiek, istotą żywą. I umieścił go w obrodzie. On był już przygotowany. Pierwsze Księdze Mojżeszowe w rozdziale drugim, to są wersety 8-9, że Pan Bóg zasadził najpierw to wszystko, co tam miało wyrosnąć i sprawił, że to urosło. Bóg uczynił dwie rzeczy. Zasadził, zapoczątkował, zainicjował, a potem dał temu wzrost. Stworzył warunki do tego, że to, co było zasadzone, rozrosło się i stało się środowiskiem człowieka. Środowiskiem na tyle przyjaznym i wystarczającym i obfitym z wystarczającym potencjałem, potencjałem, aby człowiek mógł spokojnie w tym ogrodzie żyć. Ale to nie wszystko. Dlatego, że Pan Bóg zakończył swoje działanie i przychodzi moment, o którym czytamy również w tym samym rozdziale 2.15, że Pan Bóg powierzył człowiekowi Cię w Był po wrodzie, wszystko rosło, wszystko było piękne, a Pan Bóg mówi, Tobie powierzę teraz dwa zadania, abyś ten obrót uprawiał i strzelił, lub doglądał. Tak więc umieszczony przez Boga człowiek do ukoronowanie stworzenia otrzymało dwa zadania. Kontynuację tego, co my uczymy, uprawianie i doglądanie ogrodu. Ogród Eden, musimy być świadomi, to nie była cała Ziemia. To był wydzielony, uporządkowany obszar, otoczony nieuporządkowaną, dziką naturą. Coś wyjątkowego. Nie reguła na Ziemi, ale wyjątek na Ziemi. To było też miejsce objawiania się Boga. W jaki sposób Bóg się manifestował, objawiał? Wiemy, że ludzie rozmawiali tam z Bogiem i w pewnym miejscu czytamy, w 3.8, 1 Mojc. 3.8, że Pan Bóg miał w zwyczaju przechadzać się po ogrodzie w porannym powietrzu. Ludzie mogli nawet słyszeć szelest stąpania Pana Boga, szelest tego powietrzu. Prawdopodobnie liście szereściły gałązki, święty szalec Bożej obecności. Zawsze mówię, że kiedy czytamy Biblię, kiedy szaleścimy, gdzieś się należy powiedzieć, klikamy częściej, to jest szalec Boże obecności. I wiemy też, że wydarzyło się coś, co tą harmonię zniszczyło. nie ja mówi, że był to grzech, były to złe decyzje człowieka i człowiek został z obrodu ogrodu NM. Nie. Rozdział 3, wersety 22 do 24 mówią nam tak, o to przeczytam, 22 do 24. Potem Pan Bóg powiedział, ponieważ człowiek stał się taki jak my, jak jeden z nas, z i zło, to oby teraz nie wyciągnął ręki, nie zjadł owoców również przez drzewa życia, oby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Dlatego Pan Bóg usunął człowieka z obrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak, to właśnie go wybrał. A na wschód od obroną Eden ustawił cheruby z płomieniem wyjmującego miecza. Ich zadaniem było z drogi do drzewa życia. A zatem człowiek został usunięty z obrodu. Kochani, czy zastanawialiście się nad tym, co dalej działo się z obrotem Eden? Co dzieje się z twoją działką, czy kląbem, czy ogródkiem, kiedy go zaniedbasz. Zdarzały się, zdarzało się takie chwile? Co się wtedy dzieje z twoim ogrodem? Dziczeje. dziczeje. Dziczeje. W zasadzie nie musisz nic robić, żeby ogród zdziczał. One dziczeje sam z siebie. Natura, stara natura tego ogrodu była taka, że był dziki. Przestał być dziki dlatego, że był uprawiany i strzeżony. Ale kiedy kończysz, przestajesz uprawiać i strzec, twój ogród, nawet najpiękniejszy, zaczyna dziczeć. I to jest prawo dziczenia, które istnieje w całej naturze, to jest prawo dziczenia, które dotyczy każdego z nas, natury każdego człowieka. Każdy z nas może w jakiś sposób zdziczeć, ale zaraz o tym powiem, jak, na czym to polega, i jak uniknąć zdziczenia. To o co nie dbamy, nie rozwijamy, nie chronimy dziczeń, to o co dbamy zaczyna być coraz bardziej uporządkowane, piękne. To objawia się w świecie przyrody, roślin, zwierząt, ludzi, w prawach społecznych. Mamy kota, wiem, że to brzmi, wiem, że to brzmi, Trochę... ale na kota tak. Dostaliśmy kota, nie, nie dostaliśmy kota z naszym. Wiecie, pojawił się tu kot, pewnie wszyscy go już widzieliście. On ma kilka imion, w zależności od tego, jak go oglądamy. Na przykład Garfield, ponieważ jest słusznych rozmiarów. Do Dobrze sobie radzi. Drugie imię to Kalibabka. Kalibabka, się na zwierzę. kim był ten pan, który zdobywał serca, niewiast i wykorzystywał ich łatwio wierność, naiwność i dobroć. My nazywamy go robocze po prostu Kiciek. No nic bardziej oryginalnego nie zdołaliśmy wymyślać. Tylko zjawił się u nas w tamtym roku, właściwie w po okolicy. W tamtym roku dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę to jest bezdomny Tu miał miskę, tam miał legowisko, tu miał Spanko i tak sobie krążył tutaj po naszej dzielnicy. No wiecie, jak to kalibatka potrafi <głos> robić. No urobił. Nasza obserwacja była taka, że ten kot, aczkolwiek przyjazny i ufny, był jednak troszkę dzikawe. Kiedy właśnie próbowała dobrać na kolana czy przyponić, też takiego sierściucha, pogłaskać. Wiecie, on tak przez chwilę siedział, ale widać było, że nie podoba mu się. Małgiem duże oczy i zaczynał się wyginać i Suski już do niego. Swoją drogą już Kilka dni temu zaskoczył nas, prawda? Właśnie się teraz wygodnie w fotelu. Peter, jak jest tam krążył między nami i nagle stoi, przy się z i nagle chyt sami wskoczył na koniec. Połączył się, przytuł, zaczął być jak to robił z takim mruczeniem masa. tutaj padżuka. 20 minut to trwało. Więc widzimy, jak się socjalizuje. Jak się cywilizuje, jak, jak jego dzikość maleje, to jest wpływ otoczenia, to jest wpływ traktowania, to jest wpływ tego, z kim przebywa. Widzicie, jaki dobry ma właściciela? Dobrze trafił, Miska zawsze prawda. to jest przerażające. Jeszcze ma fanów tych uzybożowych, cyrkę, młodzież. Zrejestrowali się na przyjaźni, nawet na początku mijali się szerokim łukiem, a tydzień temu całowali się dosłownie. Niesamowity postęp. Ten pot, który był taki wycofany, ostrożny, nagle stał się ufny, otwarty. nawet do relacji z trzema. To jest prawie cud. Wiecie, podobnie jest z człowiekiem. Kiedy Człowiek zostaje pozbawiony edukacji, wpływu cywilizacji, kontaktu z językiem, kontaktu z towarzystwem, z kulturą, zaczyna dzicząć. Mówi się o takim zjawisku powszechnego schamienia społeczeństwa. Nie wiem, czy słyszeliście, ale nam społeczeństwo schamiało. Co to znaczy? To znaczy, że odarkę został z jakichś wartości kulturowych, z jakiegoś wyższego poziomu, że ludzie zeszli niżej że ich zainteresowania stały się bardziej przyziemne, mniej duchowe, mniej skierowane na kulturę wyższą. Króluje przecież disco i kufel piwa, a nie szopen i herbata. Spróbuj zaprosić, zaprosić kogoś na koncert muzyki poważnej, ale disco polo tu naprawdę? prawda? Ja, ja, nie to, że się czepia, to jest też muzyka fajna, można sobie poskakać, potańczyć. Naprawdę nie chcę tutaj jakby mówić, że to jest w ogóle absolutnie złe? Nie, no, ale jednak nie jest to kultura wyższa, jakby nie patrzeć. Znane są przypadki, kiedy ludzie w jakiś sposób, w jakichś okolicznościach zostali odcięci od cywilizacji. Jako dzieci nawet. Zabugili się w dżungli, gdzieś na wschodzie i wychowani zostali przez dzikie zwierzęta, które z jakichś nieznanych powodów zaakceptowało ich i stali się częścią stanu. Słyszę? No Tazan to jest taka ikona tych, tych wszystkich historii, nie wiem czy prawdziwa, ale są, są jest sporo, było sporo takich przypadków historii. Człowiek, który wychowany był gdzieś w lasach Syberii z wilkami, dziewczynka w dżungli chyba birmy, czy gdzieś tam. I te, te, to to byli normalni ludzie z potencjałem jak każdy z nas, ale ponieważ zostali odcięci od wpływu cywilizacji, od wpływu innych ludzi, nigdy nie nauczyli się języka, ludzkich zachowań, nie nauczyli się pewnych wartości, które są dla nas oczywiste. I nawet kiedy przywrócono ich w cywilizacji, przywrócono ich do społeczeństwa, mieli naprawdę olbrzymie problemy, żeby się readaptować. Okazało się, że jest pewna blokada, coś czego nie zrobili, kiedy w dzieciństwie, młodości na starość nie są w stanie pokonać i do końca mieli swoje odruchy, zachowania, które dała im dzika przyroda. Zdziczenie. To są przypadki skrajne, dosłowne, ale mamy dużo więcej nieskrajnych, niedosłownych, które wskazują na proces dziczenia, dziczenia człowieka, a także dziczenia człowieka, który jest człowiekiem wierzącym. Nie wiem, czy wiecie, ale człowiek wierzący również może zdziczyć. Co to znaczy? I jak tego uniknąć? Jesteśmy produktem uprawy Ducha Świętego, Słowa Bożego i innych ludzi. Zgadza się? Wpływ Słowa Bożego, Ducha Świętego i innych ludzi ukształtował nas takimi, jakimi jesteśmy. Oczywiście my mamy wolną wolę, możemy kierować swoim życiem, ale to, jakim jesteśmy, miejsce, w jakim jesteśmy, nasz rozwój, określony został przez te czynniki, przez ten wpływ, Duch święte Słowo Boże, i inni ludzie, którzy są dookoła nas, jeżeli odetniesz się od wpływu któregoś z tych czynników, jednego z nich lub wszystkich, duchowo zliczyjesz, wróci stara natura, stare nawyki, stare słabości, stare grzechy, stare nauki. Owoce, które wydajemy staną się ciepkie, niedobre, małe, o takim drzewie, które gdzieś zdziczało właśnie w polu, tam gdzie kiedyś był sad, ale go wycięto ocalała jedna stara Czereśnia mówimy dziczka, gęste gałęzie, malutkie kwaśne owoce, dziczka, zabrakło pielęgnacji i to drzewo, które mogło być dalej szlachetne i robić dobre owoców, stało się drzewem beznadkościowym, w zasadzie ptaki mogą z niego korzystać, owady, ale nie my, owoc nie nadaje się do zbierania, do spożywania, nie jest smaczny. Wiecie, wszystko, co pozostawimy samemu sobie, bez uprawiania i strzeżenia, ma skłonność do dziczenia, do odwracania się od tego, co Boże, odwracania do tego, co Adamowa. Kochani, człowiek otrzymał to podwójne powołanie – uprawianie i doglądanie ogrodu, ale skoro zostali wygnani z ogrodu Edeń, tego ogrodu już nie ma, z zdziczał, później po to wszystko zniszczył, to co z tym powołaniem człowieka? Czy jest aktualne? Jeżeli nie ma ogrodu Eden, czy moje powołanie do uprawiania i do oglądania ogródu jest aktualne? Tak, tak, tak. Musimy tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest ogród dzisiaj? Spójrzmy na ten obraz z Pierwszej Panu Pan mógł coś przygotował dla człowieka. Przygotował przyjazne, gotowe, z potencjałem środowiska. Umieścił tam człowieka i człowiek mógł od razu zacząć funkcjonować. Pan Bóg, planując wieczne zbawienie, przygotował nowy ogród, przygotował nowe środowisko, w którym człowiek ma szansę wzrastać, stawać się szlachetny, wydawać dobre owoce. Tym nowym środowiskiem jest Królestwo Boże, o którym przyszedł zwiastować Jezus. Królestwo Boże, które najdokładniej czy najpełniej objawia się przez Kościół, ale to nie jest to samo. Królestwo Boże to nie jest to samo co Kościół, to nie są zamienniki. Królestwo Boże powinno być Kościele, Kościół powinien być częścią Królestwa Bożego. I to jest to środowisko, w którym Bóg człowieka umieszcza, ożywia. Bóg umieszcza nas w Królestwie Bożym, daje swoje tchnienie, tak jak ożywił Adama, daje Ci nowe narodzenie, nowe życie, a potem powierza Ci zadanie. Abyś to środowisko, w którym zostałeś umieszczony, abyś o nich dbał, aby się uprawiał, aby się doglądał. To jest miejsce, w którym Bóg cię powstawi. To jest dla większości z nas, poza gośćmi, to jest to miejsce, w którym dzisiaj jesteś. Nie w sensie tych murów, ale w sensie społeczności, więzi, w sensie tego, co nas połączyło z woli Bożej. Królestwo Boże to nie jest cały świat. Ten ogół Boży, to jest wydzielony, uporządkowany obszar otoczony dziką naturą. Biblia mówi, świat tkwi w złem. Królestwo Boże, Lud Boży ma być tą światłością, która odróżnia się od dzikiego świata. Ta natura jest nieuporządkowana. My jesteśmy, jako część Królestwa Bożego, czymś wyjątkowym. Czy też inaczej Królestwo Boże jest czymś wyjątkowym w nas. Jest to też miejsce na manifestowanie się Boga. Panują tutaj Boże zasady, Boże prawa, ale jest wolność. Wolność wyboru. Jest też dostęp zła. Każdy z nas jest poddawany próbom i zło ma do nas dostęp w formie pokuszenia, w formie nacisku, w formie zwiedzenia. Królestwo Boże to odnowiony obrót Pana. Tamtego nie ma i nie będzie, tylko drzewo życia zostało przeniesione. Jest w rady Boży. Czytamy przez obiadnień. To jedno drzewo. Wreszcie nie ma. Ale Bożym pragnieniem jest, aby człowiek ponownie znalazł się w tym pierwotnym, przeznaczonym dla niego miejscu. W jego ogrodzie. Pieśń nad pieśniami. 4,16. To jest werset, z którego kiedyś usługiwałem. Być może ktoś z Was będzie pamiętać. Bez jest ślubia, z której nie ma wyłącznie na ślubach, Tam jest duża miłość. Czasami może przy jakiejś innej okazji. 4,16. Powstań. Wietrze z północy. Powie wietrze południa. Przemiej mój ogród. Niech się pasą z tą moją rozniesie. Niech mój ukochany przyjdzie do swojego ogrodu Niech kosztuje dorodnych owoców. Ałut Eden już dawno przepadł, zginął. Bóg mówi. Tysiące lat później, że chce przyjść do swojego obrotu. Deszcz północny symbolizuje wilgotne powietrze, niosące, ożywiające deszcz, wodę dla obrotu. Wiatr z południa symbolizuje nam ciepło, działanie słońca, które sprawia, że rośliny ostatecznie dojrzewają, nabierają kolorów i kształtów. Woj mówi nam o tym, że jest to miejsce ukojenia, uzdrowienia i uleczenia. Balsam przynosił ulgę w cierpieniach. Mówimy, jesteś balsamem dla mojej duszy. To jest miejsce odpocznienia i uleczenia. I gdy tak się dzieje, gdy przychodzi wiatr z północy, jesteśmy nasączeni dozum deszczem. Gdy przychodzi wiatr z południa i dojrzewamy, wzrastamy, stajemy się. Według miary Chrystusowej osiągamy tę miarę. I gdy wojna samo rozchodzi się wokół Twojego życia, wokół nas, w naszych relacjach, woj uzdrowienia, ukojenia, miłości i pokoju, woń przebaczenia, woj odnowienia, wtedy przychodzi Wam. Szukać dojrzałych owoców. Wtedy pojawia się Boża Obecność. I to jest powodowane. To jest Boża Idea, to jest Boża Pomoc dla Człowieka. Ale Twoim moim zadaniem jest uprawiać się strzędz. Wyprawić, wyglądać. Działka obrówek jest piękną demonstracją tej prawdy. Dlatego tak lubimy parpić się w tej ziemi. Ja nie mam działki, ale tutaj mamy parę plonów. Ostatnio nie mam z tym wiele roboty, ale pamiętam, był czas, kiedy trzeba było te krzaczki sadzić. Powiem wam, że odkryłem sobie nieznany mi wcześniej zapał do tego, żeby w tej ziemi się ubrudzić. Sprawiało mi to z satysfakcję. Te cztery tuje rosnące z pustej strony, wiecie o których mówię? One były takie, no, gdzieś w końcu kolana, dziś mają po kilka metrów, 4-5, te ręce to robiły. Wiecie jaką ono dzisiaj satysfakcję? Patrzę na te drzewka i myślę sobie, przecież to ja sadziłem i to tak pięknie wyrosło, wow. No wszystko pięknie wyrosło, niektóre rzeczy było. Ale te drzewka się udało, chociaż te drzewka, tak. Pamiętajmy o ogrodach. Kto pamięta ciągle tego wiersza? Przecież stamtąd przyszliśmy. Oto jest Jonasz Kowta. Rok 65. ta poezja powstała na wiersz, śpiewany przez wielu wykonawców. Piękna ballada, piękna przenośna. Ja myślę, że te słowa coś wyrażają, coś co jest przynależne każdemu człowiekowi. Ta tęsknota za rajem utracone. Ja nie wiem, czy Jonasz Kowta do końca Zdawał sobie sprawę z tego, że nawiązuje do treści Biblii. Ale tak to właśnie wygląda. Stamtąd wyszliśmy. Z ogrodu Eden. Tam jest nasz korzeń, tam jest nasz dowód. To jest nasze powołanie i przeznaczenie. Stamtąd wyszliśmy. Też ta tę słota za czymś, co było, czego nie ma. Ale może być inny sposób. Powiecie, cóż, to cytowanie jakiegoś niż chrześcijańskiego poety w Krzysztofu. Apostoł Paweł, kiedy stanął w Atena, Cytował dwóch bogańskich poetów. I fajnie, jeżeli powiemy kiedyś człowiek obsługać, wiesz, to no nasz Toftas, wiesz, to to był, tak? Wiesz, napisał takie fajne słowa, wiesz, że pisał popisywał w Biblii prawdę? No ty, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. No tak, pochodzimy z ogrodu. Wiesz, z ogrodu? Eden. A wiesz, dlaczego nam nie jesteśmy? No coś się stało. A wiesz, jak możemy tam wrócić? Pamiętajmy o ogrodzie. Pamiętajmy o tym, co było za nami. O tym ogrodzie pięknym Eden, które… do którego już nie wrócimy. Pamiętajmy o tym obrodzie, w którym teraz jest nasze przeznaczenie, w którym teraz możemy być strzec, uprawiać, uprawiać, strzec, oglądać. Wyczekujmy z nocy, tęsknijmy za każdą z południa, rozpoczajmy balsamiczną rąk. i niech nasz ukochany przyjdzie do swojego ogrodu. Niech przyjdzie, przyjdź Panie Jezu, niech przyjdzie. Ale co zostanie w moim obrocie? Czy jestem ogromnym uprawiony, czy zdziczałym? Czy na moich grządkach jest porządek, są piękne kwiaty, krzewy dobrze przycięte, w odpowiedniej odległości, czy są smaczne i zdrowe owoce? Czy ktoś wchodząc do mojego życia może powiedzieć przy Tobie, czuję się dobrze, odpoczywam, w Twojej obecności jesteś jak ogród, w którym mogę znaleźć cień i ciszę? Czy też jest, jest chaos, szkodniki chaos? Pamiętaj, prawo dziczenia jest bezwzględne. Jeśli przestaniesz uprawiać i strzec, dopadną cię chwasty, dopadną cię szkodniki. Rośliny, które straciłeś, wynaturzą się, powykręcają, wyrosną nie w tą stronę, którą chciałeś, albo usną. Unikaj zdziczenia, na czym dziś polega uprawa i doglądanie do grób. Wiecie, zmieniają się metody i narzędzia. Ta ilustracja, której Marcin użył dzisiaj na początku, jest bardzo dobrym przykładem tego. Nie możemy używać czegoś, co dla nas jest akceptowalne, dla kogoś nie. Musimy sprawić, że ta zawartość będzie podana w formie, która będzie akceptowalna, przyswajalna dla innych. Chociaż zawsze może znaleźć się ktoś, kto nie chce wody, ale przynajmniej nie będzie mógł powiedzieć na czym nie odpowiada. Ogólnie zawsze potrzebuje gleby, wody, słońca, nawozów, pielęgnacji, ochrony. Zmieniają się metody, narzędzia, tak, może sposoby uprawy, ale rośliny cały czas potrzebują tych samych czynników i składników. Gleba, woda, słońce, ciepło, zimno, ochrona pielęgnacja, nawozy. Cztery praktyczne rady na zakończenie. Te rady ukształtowały kościół pierwszego wieku, pierwszego pokolenia. Znajdziemy te rady w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim i to jest wiersz 42. Na zakończenie tego rozważania te cztery rady chcę zostawić nam jako obrotnikom Panu. To dotyczy życia, osobnego, osobno życia każdego z nas, jak i nas, jako wspólnoty. Dzieje apostolskie 2:42. I czytamy, że po dniu zielonych świąt i po dniu, kiedy był krzesz tysięcy ludzi, czytamy ciąg dalszy życia Kościoła. Pan Bóg zainicjował swoje królestwo, wylał swego ducha, Umieścił tam człowieka, a teraz odpowiedzialnością ludzi było czynienie dalej tego, do czego zostali powołani. I czytamy. Trwali oni w nauce apostołów, to jest raz. We wspólnocie, to jest dwa. Razem chleb, to jest trzy. I nie ustawali w modlitwie, to jest cztery. Cztery proste rady. Niezmienne od stuleci, niezmienne od początku do końca. Potrzebujemy tych czterech rzeczy. Po pierwsze, nauka, słowo Boże. Ono kształtuje nas i odnawia. Bez Słowa Bożego dziczejemy, przychodzą myśli, idee, wartości, które pochodzą z ciała, z ludzkiego rozumu lub ze świata. Może przyjść też duchowe zwiedzenie. To są chwasty, które mogą nas dotknąć, opanować albo też zanieczyścić. Słowo Boże. Dlatego nieustannie głosimy Słowo, dlatego nieustannie czytamy i zachęcamy wszystkich ludzi, aby sięgali do Słowa Bożego. To jest absolutnie w centrum życia Kościoła. Nauka apostolska, Słowo Boże bez Słowa Bożego jesteśmy jak ślepi. Słowo Boże to jest numer jeden. To jest powiedzmy gleba, słońce, jakkolwiek to sobie zilustrujemy. Po drugie wspólnota. Wspólnota, którą tworzymy. Posłuchaj, Boże ludzie wybierają wpływ na Ciebie. Zgadza się? Kto z kim przestaje, takim się staje. Zachęta, korekta, autorytety, służenie, przykład, współpowiedzialność. To są tylko niektóre elementy życia wspólnotowego. Jeżeli odsuwasz się od wspólnoty, jeżeli odcinasz się od relacji z Kościołem, to oznacza, że dzisiaj zaczynasz żyć sam dla siebie, tracisz zdolność komunikacji, boże ludzie przestaną wywierać na ciebie wpływ, znika zachęta, nie ma kto cię skorygować, odchodzisz, wychodzisz spod autorytetów, spod ochrony, nie masz komu służyć, nie masz komu, od kogo brać przykładu, ani komu dawać przykładu, tracisz współodpowiedzialność. Stajesz się takim rozbitkiem, pustelnikiem, kimś kto, nie wiem, może jest gościem w Kościele, ale tak naprawdę nie jesteś częścią wspólnoty. Wspólnota. Trwanie we wspólnocie to coś więcej niż przychodzenie w niedzielę na To jest współodpowiedzialność w wielu wymiarach. Zaangażowanie, modlitwa, odwiedzanie, wspieranie, finanse, ewangelizowanie, udział w tym, co Kościół organizuje, to jest wspólnota. Po trzecie, łamanie chleba. Oczywiście mamy na myśli Wieczerze państwu jest to manifestacja udziału w przymierzu. I tutaj chciałbym podkreślić takie słowa apostoła Pawła na temat Wieczerzy Pańskiej. Mamy sposób należyty spożywać także Wieczerze. Pamiętacie? Bizno Koryntia, rozdział 11. Sposób należyty spożywać Wieczerze państwu. Moment, w którym my stajemy przed tacą z chlebem, przed kielichem z winem, jest to moment, w którym powinniśmy badać własne sumienie, sprawdzać samych siebie, przyznać się do błędów, grzechów, wyznać je, dlatego, że to trzyma nas w pokorze przed Panem i wobec wspólnoty. Zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę nie zasługujemy na nic dobrego, tylko na sąd Boży i tylko Jego miłosierdzie nas ratuje. I tak naprawdę żaden nasz dobry czyn nie jest w stanie Bogu zaiponować. To jest łaska Boża, która nas waha. I udział w łamaniu chleba, w piciu kielicha oznacza, Boże, jestem grzeszny, ale Ty jesteś miłosierny. Panie, ja wyznaję swoje słabości. I to też pomaga w relacjach z innymi. Przestajemy być surowi, przestajemy innych łatwo osądzać, wytykać im żazny w, w oczach, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie w naszym pokoju jest wielka, stropowa benda. Łamanie chleb To trzyma nas w pokorze. I po czwarte, modlitwa. Cóż trzeba jeszcze powiedzieć na temat modlitwy? Jest to. Osobisty kontakt z Bogiem, przez wiarę, którą wyznajemy naszymi ustami. Modlitwa to przemawianie z wiarą, to jest wylewanie naszych serc. Modlitwa to jest akt, który powoduje Boże działanie, wyzwala Boże działanie. Wiecie, żebym działał w odpowiedzi na modlitwę? Modlitwa uruchamia Boże działanie. Bez wiary Bogu podobno się nie można. Kto przystępuje, musi wierzyć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go poszukują. Bóg nagradza się wtedy, kiedy do Niego przystępujesz kiedy się mówisz, Kochany przyjacielu, bracie, wszystko. Twoje i moje powołanie nie zmieniło się. Tamtego starego ogrodu nie ma, ale jest nowy obrót. Twoim i moim powołaniem jest uprawianie i wyglądanie. Pamiętajmy o ogrodach. Pamiętajmy. Stamtąd przyszliśmy i to jest nasze przeznaczenie. Dobrego dzień.